Na polach w Chrząstowie, Dzień Pola zorganizowany przez Timak Agro, a pan profesor aż z Olsztyna jechał po to, żeby rolnikom powiedzieć o uprawie rzepaku. Co rzuciło się w moje uszy podczas pana wykładu na polu, to odwaszczanie sekwencyjne. Na czym ono właściwie polega i jaka jest jego wyższość? Odwaszczanie sekwencyjne jakby eliminuje pewne wady odkwaszania zaraz po siebie, czyli stosowania preparatów odglebowych i odkwaszania tylko na listnego, czyli w pierwszym przypadku eliminuje wadę polegającą na tym, że stosując preparat tuż po siebie trudno jest nam przewidzieć jakie będą warunki kiepną chwasty. Możemy to oczywiście orientować się po historii pola, ale na pewno te warunki przyjdzie susza, bardzo silnie może obniżyć działanie herbicydu. Przyjdzie bardzo ulewny deszcz, może ten herbicyd bardzo głęboko gdzieś wpłukać i może być problem z działaniem fitotoksycznym. W przypadku działań preparatów stosowanych tylko i wyłącznie na listnie, czyli czekamy aż kwasty i rzepak osiągnie odpowiednią fazę, może być problem, że kwasty już się mogą dość mocno ukorzenić, mieć fazę rozwojową dużo wyższą, niż byśmy sobie tego życzyli i będzie problem ze skutecznością. Natomiast od sekwencyjna jakby eliminuje te dwa problemy, czyli dajemy wtedy obniżone dawki preparatów i nawet mniejszą skuteczność zastosowania pierwszej dawki możemy eliminować tą drugą dawką późniejszą. Możemy wtedy sposób eliminować omijaki na polu. Możemy w ten sposób również dobrać sobie Preparat do chwastów, które są na polu i tak dalej. Gdy wspomniał Pan o wymywaniu substancji aktywnej w głąb gleby, od razu skojarzyła mi się podkrakowska firma. Celowo mówię podkrakowska, bo lubię mówić o polskich produktach, mm -hmm. która produkuje adiwant do herbicydów doglebowych, który zapobiega przemieszczaniu się substancji aktywnych głębiej niż ta strefa 0 do 5 centymetrów. Mm -hmm. Jakby to skonfrontować? Jest to na pewno sposób na wyeliminowanie problemu intensywnego deszczu po zastosowaniu i w myciu. Natomiast nie złagodzi to ewentualnej mniejszej skuteczności preparatu w przypadku intensywnej suszy na przykład. Natomiast tak wracając do preparatów, które oczywiście gdzieś tam pukiwane, czy substancje aktywne powodują różnego rodzaju krótkotrwałe działanie fitotoksyczne, nie jest to zawsze problem, czyli nie zawsze jest to jakiś wielki problem, że te odbarwienia albo te działanie jest krótkotrwałe, tygodniowe, półtorej tygodniowe. to nie uważam też za wielki problem tego rodzaju odbarwienia, o których mamy na myśli, czy o których mówimy. Jeśli chodzi o działania sekwencyjne, poleca pan to samo, jeśli chodzi o zabiegi przeciwko szkodnikom. Generalnie ostatnio, jak już powiedziałem na wykładzie, jestem... To panem sekwencyjnych zabiegów, ponieważ one są bardziej precyzyjne, dają większe pole do popisu rolnikowi w doborze preparatów, z drugiej strony wymagają od niego no, dużego znactwa, bo on już musi rozpoznawać, co się dzieje na polu i działać typowo tak interwencyjnie, czyli nie profilaktycznie, tylko działanie, działać interwencyjnie. Czyli to jest trochę coś za coś. Wymagamy jednak większej wiedzy od tak, rolników, aby strzelać jak snajper, a nie dużej masy, żeby strzelać jak zermaty. Świetnie to pani ujęła. Natomiast ja jeżdżę na dni pola organizowane przez IODER i firmy z sektora farmaceutycznego i firmy z sektora przetwórstwa spożywczego od wielu, wielu lat. I ja widzę bardzo duży taki postęp, jeśli chodzi o wiedzę rolniczą wśród rolników. Czyli ta świadomość tych narzędzi, które rolnicy mają w tej chwili do dyspozycji, ona wzrasta, jest coraz większa. I ja już czasami spotykam się, że rolnicy ze mną bardzo ostro dyskutują. Ten poziom dyskusji jest takim poziomem akademickim i ja z tego jestem bardzo bardzo zadowolony. Więc ja myślę, że te narzędzia snajperskie w rękach rolników, oni, one się sprawdzają i rolnicy dość dobrze się czują z nimi. I jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, jeśli chodzi o związek pomiędzy herbicydami, tu by bardziej na listne wchodziły w grę. Proszę taką sytuację sobie przyjąć, że stosowaliśmy herbicyd w trochę opóźnionym terminie, bo wcześniej na przykład nie było warunków i koniecznie chcemy zastosować dokarmianie dolistne. Jaki właściwie należałoby zachować minimalny odstęp pomiędzy tymi zabiegami, żeby przypadkiem nie karmić chwastów? Tutaj panią zaskoczę. Wcale nie jestem fanem dokarmiania dolistnego rzepaku w okresie jesiennej wegetacji. Większość preparatów nalistnych one ujawniają swoją już skuteczność po około dwóch tygodniach, więc myślę, że jeżeli to minie dwa tygodnie, godnie, to już spokojnie. Nie powinniśmy dokarmiać kwastów, ponieważ one już będą powoli obumierały na skutek działania herbicydów. Natomiast wrócę do ogólnie do karmienia, czy nawożenia do listnego, czy na listnego rzepaku. Świetne rozwiązanie w bardzo dobrym rzepaku w okresie wiosennej wegetacji. Tutaj tak ponieważ nalistne, głównie makroelementowe nawozy, bardzo mocno aktywizują system korzeniowy, przedłużają jego żywotność, jakby, bo rzepak generalnie po zakwitnieniu jego system korzeniowy już obumiera, natomiast taka aplikacja nalistna powoduje, że ten system korzeniowy troszeczkę dłużej jest aktywny, dzięki czemu więcej pobiera tych składników, czy może pobierać składników pokarmowych z gleby, więc w dobrym rzepaku, w dobrze wynawożonym rzepaku Wszelakie nawozy wieloskładnikowe, makroelementowe aplikowane na list nie są przeze mnie polecane. No i oczywiście mikroelementowe. Tutaj bez wątpienia to jest najlepsza forma aplikacji mikroelementów rzepaku. Z tym, że również w większości przypadków, na większości pól przy takiej uprawie rzepaku jak u nas preferowałbym raczej wiosenne zabiegi mikroelementowe. Ale już powtórzę w każdym rzepaku, nawet takim słabszym rzepaku bo tych mikroelementów, szczególnie w dobie gospodarki bezinwentarzowej w jest bardzo mało, więc na Listna jest to najlepsza aplikacja.